Odcinek dziewiętnasty Oderwała się też część ogonowa. Tak więc dokonane z powietrza zdjęcie tego, co z samolotu pozostało, ukazuje co prawda jego zarys, ale fotografia z góry jest myląca, bo w istocie poszczególne części maszyny nie stanowiły całości. Była to, jak stwierdzili nurkowie, chaotyczna masa rozrzuconych na dnie szczątków. Świadczyło to między innymi o dużej szybkości rozbijającej się o wodę maszyny. Przewiezione do portu ciała natychmiast identyfikowano. Porucznik Lubieński od razu rozpoznał Sikorskiego. General miał głęboką ranę skroni ponad lewym uchem poprzez policzek i usta. Z rany sączył się mózg. Z rany tej Lekarz dr Peter Sutton wyciągnął drewnianą drzazgę od długości ołówka, która przebiła cały mózg. Na głębokości 30 stóp na piasku nurkowie widzieli oprócz poszarpanych części Liberatora rozrzucone polskie ordery, szkatulkę z biżuterią, sporo pudelek rachatłukum, walizki i podróżne torby. Czytelnik dowie się z następnego rozdziału w jakim kierunku szły główne wysiłki nurków. Najwidoczniej by zamaskować cel tych poszukiwań. Oficerowie Intelligence Service, m.in. Donald Darling, oświadczają, że chodziło o worki z sekretną pocztą wojskową, którą przesyłano z dalekiego wschodu przez Kair do Londynu. Londyn polecił wyłowić z wody wszelkie dokumenty, jakie mogłyby z prądem i falą spłynąć do brzegów hiszpańskich. Wobec zbliżającej się daty inwazji na Sycylię jest również i to całkiem zrozumiałe, ale cóż, kiedy pletwonurkowie w relacji o swojej pracy stwierdzili co innego. Znalezienie worków i pakietów z pocztą wojskową i polityczną po prostu zaskoczyło oficerów brytyjskich, bo wcale nie spodziewali się jej. Stwierdzają to świadkowie tamtych ponurych czynności. Pułkownik Kazale wiózł ze sobą wypchaną dokumentami walizę, o której mówił, że stanowi potężny ładunek dowodów świadczących przeciwko Moskwie. Ciekawe, że Churchill zachęcając Sikorskiego do ugody ze Stalinem jednocześnie przystawił Sikorskiemu kogoś takiego, swojego. Ale tenże Kazale był świadkiem Królewskiej Gwarancji Nienaruszalności Polskich Granic, czyli potwierdzenia tajnej klauzuli do polsko-angielskiej umowy z roku 1939. Dnia 9 lipca kanoniera Jana Gralewskiego pochowano jako pułkownika. Fale wyrzuciły ciało pułkownika Mareckiego, pogruchotane i nadjedzone przez kraby i ryby. Z trudem zdobyto w Hiszpanii sześć metalowych trumien. Resztki Pindera znaleziono, ale ciało Loka przepadło bez śladu. Wychodzi na jaw, że dowódca jednej z motorówek przybyłych na miejsce katastrofy miał wrażenie, że w ciemnościach zamajaczył mu jakiś kształt pływający, być może nawet gumowa ludka, ale kształt ten od razu rozpłynął się w mrokach. Stąd podejrzenie, że być może ten właśnie lok. Fatalne okoliczności towarzyszyły przygotowaniom do pogrzebu generałów. W gibraltarskim upale ciała ustawione w katedrze na katafalkach rozkładały się. Gazy z hałasem deformowały zalutowane trumny. Ciała dwu polskich generałów Przełożono do innych trumien Kwiaty w katedrze Trzeba było zmienić na świeże A wnętrze katedry przewietrzyć W barach i restauracjach Zarekwirowano wówczas Cały zapas lodu Dla obłożenia trumien Za wszystkie grzechy Musieli cierpieć polscy oficerowie Wykonując to co należało W okropnym prozaicznym zaduchu Towarzyszącym uroczystemu finalowi epickiej tragedii. Dnia 7 lipca do Gibraltaru przylecieli generał pilot Ujejski, pułkownik dyplomowany Protasewicz z 6. oddziału sztabu, dr Józef Rettinger i Tadeusz Ullman z Emigracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dnia 8 lipca w uroczystej procesji przybiciu dzwonów i powszechnej żalobie, wśród szpalerów utworzonych przez zalogę twierdzy i ludność, dwie trumny wniesiono na pokład okrętu Rzeczypospolitej Polskiej orkan. Tymczasem życie biegło naprzód. Mieliśmy jeszcze przeżyć pogrzeb generała i pogrzeb jego mądrej polityki. Zaglądam do starych notat. Dnia 10 lipca 1943 roku, kiedy od brzegów afrykańskich płynęła wielka armada statków i okrętów sprzymierzonych ku Sycylii, nie biorący udziału w tej historycznej operacji Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Orkan szybko wchodził do wojennego portu Plymouth. Dzień był wieczny, ale słoneczny. Widoczność doskonała. Za polskim kontrtorpedowcem szły dwa eskortujące okręty brytyjskie, a wszystkie bandery na trzech okrętach opuszczone były do półmastów. Kiedy orkan zatoczył łuk podchodząc do nabrzeża, zobaczyliśmy na śródokręciu nakrytą sztandarem państwowym trumnę, a obok niej drugą. Przy trumnie nieruchomo stali wartujący marynarze. Milczeli wszyscy na okręcie, na wybrzeżu i w okolicznych koszarach i warsztatach Royal Navy. Milczał cały port. Na zielonym brzegu naprzeciwko nas widać było nieruchome postacie robotników. Wkrótce i szary okręt znieruchomiał w przytuleniu do ziemi angielskiej. Więdnące dookoła trumien kwiaty hiszpańskie zapachniały po raz ostatni. Tak powracał generał Sikorski z ostatniej swojej wyprawy. Les nie było. Witali trumnę generała jego żołnierze i przyjaciele najbliżsi, jedni i drudzy już zahartowani w parzącym ogniu klęsk. Dzielo generała musiało być prowadzone dalej, ile zdolności i sił starczy w brutalnie osieroconej rodzinie emigracyjnej marynarze eskortowali wagon z trumnami Sikorskiego i jego szefa sztabu przez całą noc. Rano w przepełnionej olbrzymim tłumem Polaków w hali dworca Paddington warty objęli żołnierze pancerni i spadochronowi. Katafalki były przygotowane w sali Palacu Rothschildowskiego na Kensington Palace Gardens siedzibie Rady Ministrów. Od poniedziałku, 12 lipca, rozpoczęła się pielgrzymka swoich i obcych, przychodzących pożegnać naczelnego wodza i premiera, wieńcami kwiatów i zadumą. Kwiaty Anglii były wspaniale. Myśli ludzkich zobaczyć nie można. Wspaniałość postawy polskich wart honorowych bajecznie nieruchomych i wyekwipowanych ze starannością nieznaną nawet gwardiom, niezwykle bogactwo wieńców złożonych przez władców całego świata, przeraźliwa cisza w całym gmachu nieraz pełnym ludzi, oto wspomnienia z ostatniego pobytu premiera w siedzibie polskiego rządu. We środę 14 lipca po południu Ulice zachodniego Londynu przybrały wygląd niezwykły. Szpalery pułków brytyjskich stanęły wzdłuż wielkiej arterii, łączącej Kensington, południowym skrajem ogrodów Kensingtonńskiego i Hyde Parku, z dzielnicą Victoria. Droga konduktu pogrzebowego szła do Hyde Park Corner, następnie zbaczała na południe przez Grausvenor Place, i zaginała uliczką Lauer Grauswainer Place przed hotel Rubens, po czym krótkim odcinkiem Buckingham Palace Road wchodziła na Victoria Street. Niedaleko stąd była katolicka katedra Westminsteru, z małych uliczek na południe od Victoria Street, wyrastająca wysoko w górę kształtem u nas w budownictwie kościelnym niespotykanym. W ogromnej tej świątyni miało odbyć się nazajutrz wielkie nabożeństwo żalobne z udziałem wielu głów koronowanych i przedstawicieli rządów państw sprzymierzonych oraz dyplomacji całego świata. Następnie trumna miała być przewieziona na cmentarz lotników w Newark pod Lincoln poświęcony w obecności generała Sikorskiego w 1941 roku. Churchill przemawiał w dniu tym do narodu polskiego, podkreślając, że Sikorski walczył o jedność wszystkich Polaków z wyłącznym celem ukarania i zwyciężenia morderców i rabusiów niemieckich, że równie gorąco dążył do zespolenia w większy organizm wszystkich narodów europejskich i do połączenia z Polską w tej walce jej sojuszników na zachodzie i wschodzie gdyż wiedział, że tylko w takiej współpracy leży najpewniejsza nadzieja na szybkie oswobodzenie Polski i jej trwałą wielkość. Wysiłki i poświęcenia Sikorskiego, mówił Churchill, nie mogą iść na marne. Zasługują one na to, żeby służyły za przykład gotowości oddania życia za Polskę i wspólną sprawę, jeśli taka potrzeba zajdzie ale Polacy już umierali tysiącami. Potrzeba dawno była dla nich oczywista. Chcieli teraz najbardziej wiedzieć jedno. Kto winien jest śmierci męża stanu, któremu Londyn oddaje tak wspaniałą posługę ostatnią? Zgon generała Sikorskiego wywracał od razu wszystko w siłach zbrojnych, wydanych od tej chwili na lub propagandy dokładnie takiej samej, jaka istniała przed wojną. Zapanował duch sanacji. Wszyscy jej dawni współpracownicy stawali automatycznie na swoich dawnych miejscach, gotowi do powrotu do Polski przy pomocy anglosasów i do objęcia w kraju rządów, odkrywając zuchwale twarze spod maski dotychczasowej poprawności. Walka z generałem Sikorskim, toczona pod hasłem patriotyzmu, miała na celu zapewnienie interesów tej rządzącej warstewki, która opanowała rządy w Polsce przedwojennej. Podczas nabożeństwa w katedrze w oczach Churchilla znowu widziano łzy, może dlatego, że ze śmiercią Władysława Sikorskiego zakończył się dla narodu polskiego okres wiązania jakichkolwiek nadziei z Anglosasami, choć jeszcze nie zdążył się rozpocząć proces nowy, wynikający z konieczności dokonania wyboru pomiędzy całkowitą zależnością od Zachodu i powojennych Niemiec, a sojuszem z powojennym Związkiem Radzieckim. Nie było już wątpliwości, którą z tych stron obdarzą sympatiami i wszelką pomocą rządy zachodnie. Nie mogło być też wahania co do tego, w jakiej stronie wypadnie Polakom szukać oparcia. I nie trzeba specjalnych dokumentów, żeby zrozumieć istotę dramatycznego spięcia przerwanego przez zejście ze sceny pierwszego polskiego przywódcy, który być może w ówczesnych, skomplikowanych warunkach bez szansy ale przecież wyciągnął rękę do przywódców Związku Radzieckiego. W wypadku pomyślnym oznaczałoby to w układzie europejskim zmianę, jakiej dalekowzroczny Churchill wcale sobie nie życzył. Przeciwnie. Sikorski zginął wtedy, kiedy nie chciał dopuścić żeby Polska stała się anglosaskim czy angloniemieckim narzędziem podczas pokoju i ewentualnie w okresie wojny zimnej. Wezwał do niej Churchill w niecale trzy lata po pogrzebaniu Sikorskiego. Nigdy w interesie Polaków. Powróćmy więc raz jeszcze do posunięć Churchilla. Według świadków, odwiedzając we Włoszech dowództwo drugiego korpusu, Churchill, usadowiony w fotelu, delektując się cygarem, zapewniał generała Andersa, że to właśnie on będzie zasiadał na konferencji pokojowej, że to on, Anders, będzie decydował o losie Polski. To ja, mówił, gwarantuję to panu, bo kocham was, Polaków. Tu Churchill oczywiście rozplakał się. Świetny aktor co nie przeszkodziło mu w parę miesięcy później wolać do generała Andersa – to wasz własny błąd. Długo wam doradzałem uzgodnienie spraw granicznych z Rosją Sowiecką i oddanie terytoriów na wschód od linii Karzona. Gdybyście mnie usłuchali, cała sprawa wyglądałaby dziś inaczej. Nigdy nie gwarantowaliśmy waszych granic wschodnich. Mamy dziś dosyć wojska i nie potrzebujemy waszej pomocy. Możecie wasze dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. I ten sam Churchill oponował w Poczdamie przeciwko nowej granicy polskiej na zachodzie. Niemiecki pacyfista Hochhut bzdurnie zarzucał Churchillowi, że wynajął on pilota Prychala i uzbrojonych w topory zbirów, którzy jakoby zarąbali pasażerów Liberatora podczas długiej próby silników przy samym końcu lotniska. Zaś Prychal, powodując katastrofę, miał tę zbrodnię zatopić w morzu. To oczywiście bzdury, ale Churchill uczynił coś gorszego. Ciągłość postawy brytyjskiej w odniesieniu do Polski ujawniła się wiele razy. Nawet w problemie śmierci generała Sikorskiego. Oto po raz pierwszy od 1943 roku sprawa katastrofy w Gibraltarze była omawiana w Izbie Gmin w lutym 1969 roku. Interpelację w tej materii zgłosili lejberzysta Wyatt i konserwatysta Harvey. W odpowiedzi lejberzystowski premier Wilson oświadczył, że po przeczytaniu w komisji śledczej nie widzi żadnego powodu dla przeprowadzenia ponownego śledztwa lub opublikowania osiągalnych dokumentów. Wykręt? Bo cóż się stało z dokumentami w podróżnym archiwum polskiego premiera? Wypadek czy jednak sabotaż? Dnia 5 lipca premier Winston Churchill wezwał na Downing Street do siebie doktora Rittingera, który na podlądyńskim dotnisku oczekiwał na samolot do Gibraltaru. W pamiętniku Rittingera angielski autor przeczytał Zostałem wprowadzony do dużego, zadymionego pokoju zaraz po posiedzeniu gabinetu. Zastałem premiera samego. Ledwie mnie ujrzawszy, wstał i zaczął plakać. Powiedział mi, że Sikorskiego kochał jak młodszego brata i że podziwiał jego karierę nie tylko z uwagą, ale i z uznaniem. Wiadomością o katastrofie był głęboko poruszony i wstrząśnięty oraz ubolewał nad faktem, że nie będzie mógł współdziałać z generałem Sikorskim po nastaniu pokoju. Cóż działo się w Gibraltarze 5 i 6 lipca oraz później, jeśli chodzi o wyjaśnienie katastrofy? O świcie zobaczono z brzegu unoszące się na fali banknoty jednofuntowe lub całe ich paczki. Spuszczono wioslową ludź, wyciągnięto sporo pieniędzy oraz brązowe futro Wkrótce na miejsce katastrofy przyslano nurków, którzy stwierdzili, że część ogonowa samolotu odłamała się, a cały kadłub był potrzaskany Najpierw udało się odholować bliżej brzegu skrzydła z silnikami Znaleziono też ciała niektórych członków zalogi Dopiero potem Royal Navy wyznaczyła bardziej wykwalifikowaną ekipę nurków z porucznikiem Williamem Baileyem jako dowódcą i porucznikiem Krabem jego zastępcą. Obaj ci oficerowie wraz ze swoimi ludźmi strzegli portu w Zatoce Gibraltaru przed włoskimi pletwonurkami. O świcie 6 lipca przybyli oni na miejsce z całą potrzebną aparaturą. Resztki samolotu zastali rozrzucone na piaszczystym dnie. Po pewnym czasie porucznik Bailey, wymurzając się dla zmiany butli tlenowej, zobaczył motorówkę z proporczykiem generała McFarlane'a, który nakazał jak najszybsze odszukanie teki czy też małej walizki generała Sikorskiego. Nurkując w dalszym ciągu, Bailey znalazł wreszcie czarną skórzaną torbę z jakimiś papierami. Widocznie generalowi McFarlane'owi chodziło właśnie o to, bo torbę zabrał i natychmiast odpłynął. Z kolei nadjechała inna motorówka z przybyłym z Londynu wyższym oficerem RAF. Temu znów chodziło przede wszystkim o wyciągnięcie mechanizmu sterującego, ale tak, żeby nie zruszyć położenia sterów i drążków. Przy okazji odnaleziono fatalnie sponiewierane ciała Kazaleta, Ponikiewskiego i innych. Rozpoczęto badanie poszczególnych wyciągniętych części maszyny, ale skórzana torba z dokumentami Sikorskiego była od początku głównym celem poszukiwań. Potwierdza to, zresztą niespodziewanie, relacja spisana dla wielbicieli modnego dziś sportu wodnego. Wyszła w Anglii w roku 1950 książka nie od razu zauważona. Pletwo nurkowie. Historia operacji podwodnych czasu wojny. Interesująca nas cytata z tej pracy brzmi w przekładzie na język polski następująco. Porucznik Bailey i jego pomocnik Buster Crab. Wykonali najbardziej udane i doniosłe, lecz bardzo tragiczne zadanie, gdy samolot wiozący polskiego naczelnego wodza, generała Sikorskiego i szereg innych wybitnych osobistości przemknął po lotnisku w Gibraltarze i znurkował na dno zatoki. Generał Sikorski miał przy sobie w samolocie tekę zawierającą rozkazy, plany i oświadczenia o najwyższej jaka może być doniosłości – a przy tym dokumenty te nie istniały w odpisach. Powstała stąd potrzeba o największej pilności, aby te dokumenty zostały odzyskane lub przynajmniej, żeby zostało ustalone, że uległy one całkowitemu zniszczeniu. Bailey i Krab nurkowali, weszli do samolotu i przeprowadzili okropną czynność wydostawania ciał z wyjątkiem ciała córki generała Sikorskiego. Przypuszcza się, że ponieważ była ona jedyną na pokładzie młodą kobietą, więc mężczyźni, widząc, że wypadek jest nieunikniony, dokonali desperackiego wysiłku, żeby ją z samolotu wyrzucić. Ciała jej nigdy nie znaleziono, ale sama teka oraz każdy skrawek znalezionego we wraku papieru zostały wydostane i, komu należy, doręczone. Co do ciała pani Leśniowskiej, mały komentarz. Już pierwsi nurkowie widzieli ją, ale muśnięcie włosów topielicy uważało się za prognostyk fatalny dla ratownika. Tak więc ciało Zofii Leśniowskiej było zauważone zaraz pierwszego dnia, a później fale je wymyły lub też stało się żerem dla ryb. Dokumenty były ważniejsze. Następnie wydostano różne należące do niej drobiazgi, m.in. srebrną puderniczkę, mocno wygiętą oraz mundur generała. Na hiszpański brzeg woda wyrzuciła rogatywkę Sikorskiego i orderową wstęgę. Porucznik Bailey wydostał też skrzynkę z aparatami fotograficznymi, może przeznaczonymi dla moich dwunastu korespondentów wojennych, bo o taki zakup prosiłem. Prócz tego słodycze, trochę biżuterii, no i wreszcie futra. I było sporo poczty wojskowej oraz sekretnej, dyplomatycznej i wywiadowczej. Polakom nie zwrócono torby z papierami generała, ani wielu innych rzeczy. Przepadły więc i aparaty fotograficzne. W piasku na dnie znaleziono srebrną papierośnicę, którą Sikorski ofiarował był Prychalowi. Porucznik lubieński przekazał ją właścicielowi, ale o dokumentach nie pamiętał lub o wydobyciu ich nie wiedział. Kiedy już okręt ratowniczy Murhil docholował bliżej skrzydła Liberatora z silnikami, z Anglii przylecieli oficerowie RAF z komisji śledczej. Przybył i major-pilot Stanisław Dudziński, ale mógł on jedynie obserwować, potem zaś tylko słuchać, bez prawa stawiania pytań. Taką bowiem procedurę zastosowano w tym przypadku. Obrady komisji miały być absolutnie tajne i takie też były, poczynając od 7 lipca aż do końca. Prychala leżącego przez trzy dni w szpitalu nikt odwiedzić nie mógł. Czynniki brytyjskie poinformowały prasę o bardzo ciężkim stanie pilota z nadzieją wyzdrowienia. W istocie Prychal doznał wstrząsu, złamania prawej nogi w kostce i zadrapań. Już 7 lipca zaczął odpowiadać na pytania, ale nie pozwolono z nim rozmawiać ani Polakom, ani Pletfonurkowi, porucznikowi Bejlejowi. Piloci, którym wreszcie udało się rozmówić z Prychalem, nie mogli uwierzyć, że został on wyrzucony przez osłonę kabiny, gdyż w tym wypadku doznałby większych obrażeń. Jednego z nich Prychal zapytał, czy wydostano z wody jakieś futra. Poza tym każdy z pilotów Teraz i później wątpił w pierwsze oświadczenie Prychala o zablokowaniu sterów. Po prostu nie było to możliwe. Skoro Liberator wzniósł się w powietrze, stery musiały być odblokowane, a dokonanie blokady w locie było niemożliwością techniczną, o czym wiedział każdy. Dochodzenie w sprawie katastrofy poszło od razu po linii wykluczającej sabotaż. Taka była tendencja, najpewniej inspirowana z góry. Wobec tego kolejne komisje zajmowały się nader gorliwie kwestiami wynikającymi z zeznań pilota Prychala, głównie sprawą zablokowania sterów, rzekomą omylką popełnioną przez drugiego pilota i wreszcie techniką startu. Trochę interesowano się nadzorem nad stojącym samolotem. Ponieważ jednak kolejne oświadczenia Prychala nie znalazły potwierdzenia w opinii ekspertów, atmosfera podejrzeń zaczęła wytwarzać się właśnie wokół pilota, ale sama komisja odniosła się do niego pozytywnie. Tymczasem Prychal miał owszem do ukrycia to i owo, ale chyba przecież nie umyślne spowodowanie katastrofy, w której sam był narażony, na niemal pewną śmierć.